Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Ciśliński. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Nekropolitan. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o układaniu puzli. <głosy> tak, taki sobie temat wybrałem na tę właśnie środę majówkową na naszego 3 maja 2017. Ostatnio... A znaczy ostatnio, to już był jakiś czas temu CDPPL ten sklep on jest oczywiście kojarzony z CD Projektem ale tam się teraz właściciel zmieniał ostatnio, nawet nie wiem czy nie dwa razy nie wiem do kogo on należy w każdym razie CDPPL sprzedawało tak zwane Weird Puzzles Weird Puzzles to jest taka specjalna seria puzzli, z których pierwszy taki cykl wydawniczy. To były cztery różne wzory puzzli. W sumie już teraz nie pamiętam po ile elementów, ale chyba po 2000-3000, coś takiego. I były to puzzle z wzorami związanymi z Lovecraftem i jego mitologią Cthulhu, Ta pierwsza seria nazywała się właśnie Weird Puzzles World of Horror. Zobaczyłem je na fanpage'u Karpę Agnieszka kupiła sobie jeden wzór, zaczęła układać, wrzuciła fotkę i ona zrobiła furorem. To było chyba jedno z najlepiej lajkowanych zdjęć w ogóle ever na fanpage'u. Ludzie bardzo się podjarali, ja w sumie też. I miałem sobie potem zakupić puzzle. Dlaczego? Dlatego, że za dzieciaka lubiłem właśnie tę formę rozrywki, to znaczy układanie puzzli, tak się niby mówi, nie? że dzieciaki to teraz tylko by grały, siedziały na Facebooku, Insta, etc., a kiedyś to cały czas biegały po dworze, po polach, ciekały, jak to mówiła moja babcia, na zewnątrz. No, w sumie kiedyś też się mówiło, nie, w moim pokoleniu jeszcze, że właśnie nie wiem, połowa dzieci to tylko na dworze druga połowa, tylko przed telewizorem, konsolą, komputerem. I w sumie to nigdy się nie dogodziło dorosłym, bo zawsze było marudzenie, że byś w domu trochę posiedzieć, a nie tylko na zewnątrz, na zewnątrz biegasz i biegasz, nie wiem, po osiedlu, po sąsiadach, coś tam, a z drugiej strony, byś wyszedł na zewnątrz, a nie tylko przed telewizorem siedzisz, czy coś tam. Ale też była właśnie trzecia forma rozgrywki, taka bardziej statyczna, spokojna stonowana, przecież czytało się książki za dzieciaka, nie wiem, rysowało się coś, kolorowało się takie książeczki, rozwiązywało jakieś główki, pisało się, jakieś wierszyki piosenki i inne rzeczy no i między innymi też układało się te puzzle u mnie to się zaczęło tak w sumie od faktu, iż miałem jedne puzzle w domu one chyba nawet nie były moje, chociaż nie jestem pewien, może je dostałem nie pamiętam ich historii, wiem, że były jedne późne, od trefla wyglądały, znaczy z dzisiejszej perspektywy, to wyglądałyby tragicznie źle. Nie mam ich teraz pod ręką, bo wyniosłem je kiedyś do piwnicy bodajże i gdzieś tam sobie leżą, czekają na lepsze czasy, na większe mieszkanie w każdym razie przedstawiały dom, taki przekrój przez dom i jego wszystkie pomieszczenia, wszystko narysowane w takiej stylistyce ciężki PRL, to znaczy w ogóle nawet barwy były takie jakieś szarawe. No ale w sumie ten obrazek to nie jakoś super nie interesował, najważniejsze było samo, najważniejsze było samo układanie. Ten proces, który był że u mnie w domu dość rodzinny, bo nawet jeżeli sam układałem puzle, no to zawsze jeszcze domowników gdzieś tam, tak wiecie, przy okazji, a tu dołożę ten puzelek, a tutaj ten, a tu patrz, to chyba pasuje tutaj. I tak zawsze się to robiło razem, nawet jeżeli punktem wyjścia było to, że jedna osoba chciała coś ułożyć. No i zaczęło się od tego domu z Trefla. Z względu od początku tam chyba jednego puzla brakowało, bo nie pamiętam takiego momentu, gdy ten obrazek był cały, tak w stu procentach. Po nim przyszły jakieś tam takie puzle w dużej mierze dla dzieci. Jakieś takie grafiki z jakimiś śmiesznymi potworkami, a la z ze Smurfami, z Kaczerem Donaldem, Myszką Miki i tym podobnymi istotkami. Później jakieś samochody, już po nich miasteczka, widoczki, etc., etc. I wiadomo, początkowo ta ilość puzli była niewielka, nie wiem ile to było, ale ze 100, może 200, może 300 max, a potem już dochodziliśmy do tego tysiąca. I powyżej tysiąc ja akurat nigdy nie wykraczałem, bo bo te późne, które miały tysiąc sztuk, już były momentami irytujące, że ich układanie trwało wieki, co wiadomo jednak dla dzieciaka też. Było fajne przez dzień, dwa, trzy, cztery tydzień, ale jak się trochę utknęło, no to po tym tygodniu już się niekoniecznie chciało siedzieć nad tym przez kolejne długie godziny. A poza tym też, no im te puzne były mniejsze, tym jakoś tak to układanie szło to toporniej a znowu jeżeli nie były dużo mniejsze w tych większych pudełkach to ten obrazek był tak ogromny, że nie było jak tego ułożyć, gdzie to wszystkie puzelki złożyć, etc. Ja w domu miałem takie sklejki, na których układałem puzle. Dwie. Jedną mniejszą, bez żadnych ograniczeń, znaczy bez obramowania i drugą właśnie z obramowaniem z jakiejś tam Znaczy, to była sklejka z obramowaniem z takimi listewkami po bokach i na niej układałem sobie takie większe puzle bardzo praktyczna rzecz, bo teraz są jakieś maty, wiem, widziałem na Allegro ostatnio, jak szukałem właśnie potencjalnych puzli. są te maty, ale nie wiem jak to się przenosi, w sumie a taką sklejkę, no to wiecie, niepotrzebna to za szafę potrzebna, wyciągamy, kładzie się na dowolnej jako tak o włoskiej przestrzeni i to sobie stoi więc bardzo, bardzo fajna rzecz nie było problemu z tym że te puzecz właśnie jakie przenieść, tak czy że się w nie wdepnie, czy coś takiego wszystko było pod kontrolą tak się układało, układało, w pewnym momencie po prostu przestałem i, i to na długi, długi czas. Potem jeszcze ze dwa razy wracałem, ale to już nie do tych tysiąca, tylko właśnie te kilkaset sztuk. Nie wiem, naprawdę, przez ostatnie chyba jakoś od liceum? Nie, w liceum jeszcze może coś układałem, ale od czasu studiów, czyli przez te 9 lat to ułożyłem właśnie dwa razy po jednym takim opakowaniu później. I ostatnim przez to zdjęcie Agnieszki stwierdziłem, że może od tego wrócę. Obczaiłem właśnie Weird Puzzles na CDPL. one początkowo były trochę drogie Potem była jakaś promocja w sklepie Z okazji czegoś tam I puzle były w takiej naprawdę Sensownej cenie Przy czym nie miałem kasy na koncie Czekałem na przelew, ale promocja miała trwać tydzień Mówię spokojnie, w połowie tygodnia wpłyną pieniądze Kupię sobie wszystkie cztery wzory No bo przecież nie będę jednego kupował Tak jak są cztery, jest kolekcja cykl <laughs> No przecież znacie mnie, nie? No to co się dziwicie no i mówię, kupię wszystkie cztery, ale okazało się, że gdy tylko pieniądze wpłynęły, wchodzę na stronę cdp.pl, a później już nie ma. W ogóle ich nie było przez jakiś czas, teraz chyba jeden wzór wrócił do sklepu, reszty na razie nie widziałem, nie wiem czy się wyprzedały, czy co. No, na logikę można by wnioskować, że tak, zobaczymy, może wrócą, ale na razie ja się z zakupem w każdym razie wstrzymałem. I tak trochę przypadkiem trafiłem na alternatywę na Steamie, czyli na tytuł, o którym docelowo Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć. Pixel Puzzles Ultimate. Pixel Puzzles Ultimate to właśnie taki program, gra, jak zwał, tak zwał, w którym, w której układamy sobie puzzle. Puzzle różnej wielkości z różnymi obrazkami i to właśnie PPU jest darmowe jest to niby free to play przy czym to wygląda tak, że ta bazowa aplikacja posiada po prostu nie wiem tam chyba 5 czy 6 pakietów darmowych puzli, czyli tam po jednym do nie wiem 5, 6, 7 obrazków te darmowe zostaną chyba konie, niedźwiedzie Himalaje, wilki i coś tam jeszcze i je sobie układamy w aplikacji jak chcemy grać dalej Układać kolejne wzory, no to wchodzimy w DLC i tam mamy teraz to już chyba kilkadziesiąt różnych pakietów tematycznych. Pakietów tematycznych jest bardzo dużo, są bardzo zróżnicowane i są też pakiety, które pewnie już macie nawet w swojej bibliotece, jeżeli kupujecie jakieś bundle, bo za tytuł odpowiada Decaying Logic. Decaying Logic ja tutaj troszkę krytykowałem w konglomeracie za tytuł The Calling of the Chaos. Bo to była naprawdę słaba fleszowa gra, którą sprzedają do tej pory za ponad 50 zł na Steamie. I oni też wcześniej wypuścili Pixel Puzzles Japonia, Pixel Puzzles Anime, Pixel Puzzles Undead Z. I to były takie. Mniejsze wersje tej aplikacji, tylko z jednym pakietem tematycznym. I właśnie Japonia, Anime, Undead Z, to są takie rysunkowe grafiki z jakimiś zombiekami, były dostępne w wielu różnych bundlach, naprawdę na Humble Bundle, na Indiegala, na Bundle Stars i na dziesiątkach innych stron. Do tego też były potem za darmo rozdawane, więc praktycznie każdy, kto jakoś tego Zbiera na Steamie, kolekcjonuje, pewnie ma już chociaż jeden taki tytuł w swojej bibliotece. Jeżeli tak jest, no to macie je od razu też w swojej bibliotece w Pixel Puzzles Ultimate. I jeżeli posiadacie też którąś z innych Gear Decaying Logic, to też posiadacie wtedy w tej aplikacji free to play od razu pakiet związany jakoś z tamtym tytułem. Więc na start macie te kilkanaście, kilkadziesiąt obrazków dołożenia. No i jak to się sprawdza, tutaj. Zacznijmy może od tych rzeczy pozytywnych, więc wiecie, to jest potwornie wygodne, sobie odpalacie jaki chcecie obrazek i on wam od razu się zarzuca na monitor, macie na samym środku miejsce, idealną ramkę, w której układacie swoje późne a po bokach czy też z jednej strony to zależy od rodzaju puzny i od tego też jak tam sobie wszystko w ustawieniach klikniemy dookoła gdzieś tam krążą pływają sobie późne. wybieramy, układamy no logiczne, przy czym tutaj mamy takie różne Fitchery, ułatwienia, to na przykład puzzle, który podnosimy w danym momencie, się troszkę powiększa, żebyśmy lepiej widzieli, gdzie go można dopasować. Mamy też takie ułatwienia sztypowe, które można ustawić, na przykład opcja taka, że puzzle od początku się, się nie obraca, bo bazowe ustawienie to jest puzzle obracają się wokół własnej osi, wokół planszy a możemy ustawić tak, że ten puzzle jest statyczny i jest już gotowy w pozycji do włożenia na planszy, to znaczy, że nie trzeba nim obracać bo klikamy je lewym, przenosimy tam gdzie chcemy, a prawym jeszcze możemy niby przekręcać o 90 stopni jeżeli włączymy odpowiednią opcję nie musimy już tego puzla przekręcać, tylko już jest w dobrej pozycji od razu nam to powiększenie. To wszystko oczywiście nie zajmuje żadnego miejsca, tak jak w prawdziwym życiu. Nie musimy się martwić o to, że nam się to jakoś rozsypie. Nie musimy na początku wykładać tych wszystkich puzd obracać obrazkiem do góry i tak dalej. No i ja zapisuję postępy, więc też tak jak w domu się zawsze na koniec jakoś te posagregowane puzdę. Tutaj część, tutaj część. Tutaj właśnie nawet, jak ja miałem te sklejki, no te sklejki jeszcze trzeba było położyć, żeby tego nie zrzucić, nie zniszczyć. Tutaj dwa przyciski, dwa kliknięcia, puf, zapisujemy postępy i tyle. Ale są też pewne wady, to znaczy przede wszystkim takie rzeczy jak brak pudełka. Niby mam jakąś miniaturę obrazka, ale to jest dosłownie miniatura. To jest tak mały obrazek, że on nie jest jakoś super pomocny, szczerze mówiąc, przy układaniu w życiu. Ja pamiętam, jak wiele razy, zwłaszcza przy tych większych pustach, brało się ten obrazek i się przyglądało konkretnemu miejscu. tak? Kombinowało się, jak tutaj te cienie padają, jakie są barwy, gdzie jest jaśniej, gdzie jest ciemniej. I te obrazki też na pudełkach, nie wiem jakie jest teraz w sumie, ale były drukowane w bardzo dobrej jakości. I to naprawdę była duża pomoc. Ponadto e, sporo zależy tutaj jeżeli chodzi o obrazki, kolory, etc. od ustawień monitora. Ja czasami jak coś oglądam, czy coś gram, to ustawiam sobie takie presety ustawień pod właśnie grę komputerową, wideo, coś tam. I wtedy na przykład wszystkie barwy są trochę ciemniejsze, trochę bardziej e, wyraziste, czy mniej wyraziste, bardziej rozmyte. I czasami potem zapomnę, że coś takiego odpaliłem i sobie działam normalnie i niby, nie wiem, do sprawdzania internetu na sprawdzanie internetu to nie wpływa, jakoś mnie nie przeszkadza, tak właśnie gdy kiedyś odpaliłem Pixel Puzzle z Ultimate w jakimś tam trybie działania monitorem, to się okazywało, że wszystkie barwy mi się trochę zlewają. Z drugiej strony też potem, gdy się trochę pobawiłem tymi ustawieniami, znalazłem takie niby odpowiednie dla mnie, to i tak miałem wrażenie, że Jakoś na monitorze może wzrok też się zmęczył po prostu po tych, nie wiem, 30 minutach układania późni, ale trudniej mi było ułożyć jakiś fragment jednolity, kolorystycznie niż w prawdziwym życiu. Naprawdę Wpatrywałem się w puzzle, wpatrywałem się w miniaturę Wpatrywałem się w to co już ułożyłem I naprawdę nie wiedziałem Czy to bardziej tutaj, czy tutaj Czy to jest na tyle jasne, żeby dać to z jednej strony Czy z drugiej Może w prawdziwym życiu też tak tu działa, tylko nie pamiętam Może nie, ale miałem takie momenty Już na zasadzie Kurczę, no Wiecie, gra relaksacyjna A ja klikam, klikam i nie mogę znaleźć tego właściwego miejsca Bo właśnie tutaj gra pozwala wam zostawić puzzle we właściwym miejscu i wtedy go już blokuje całkowicie, gdy traficie a jeżeli go położycie gdziekolwiek indziej to jest zupełnie luźny można go dowolnie przesuwać i to jest spoko bo nic wam się nie przesunie przypadkiem ale jest inny problem, tylko te puzzle we właściwym miejscu da się zablokować czyli nie da się na przykład połączyć dwóch innych puzli. gdy wiecie, często się układa także na przykład ramkę na wstępie tworzy, no i tutaj też można tak robić, ale też wybiera się takie elementy charakterystyczne później, nie? czyli jeżeli macie, nie wiem, jakąś grafikę z widoczkiem, jakiś krajobraz i na jego tam nie wiem, szarym tle miasta, czy błękitno zielonym tle góry, czegoś tam, macie nagle czerwony domek, no to zaczynacie od tego domku. Znaczy no nie musicie, tak, ale mam wrażenie, że dużo osób tak robi, że wybiera to, co charakterystyczne i potem do tego też dobudowywuje resztę. Tutaj tak nie zrobicie. Tutaj musicie, znaczy możecie wybrać sobie na przykład z tego czerwonego domku coś i klikać tak losowo na oko w tych miejscach, gdzie ten domek może stać i jak wam ten klocek załapie, no to do niego dobudowywać. No ale umówmy się, to nie jest szczególnie wygodne wtedy i jest troszkę takie... No, szt działaniem sztucznym, nienaturalnym i fakt, że nie można w ogóle tych puzli innych łączyć poza konkretnymi miejscami troszkę modyfikuje te, takie pierwotne podejście do puzli do tego też e, dziwny jest kształt poszczególnych części, tutaj elementów tak jak w prawdziwym życiu puzle no to są te kwadraciki, prostokąciki z wypustkami i te wypustki, dzędzelki na ogół mają konkretny kształt, który na pewno macie w swojej głowie teraz, więc nie będę go opisywał, chyba wszyscy wiedzą, jak wyglądają późne. Chyba każdy miał pustle w swoim życiu kiedyś, nie? W ręku, tak chociażby przez jakąś placówkę wychowawczą, jakieś przedszkole, żłobek, etc. No to tutaj nie ma takich normalnych wypustek, tylko późne są jakoś tak dziwnie pocięte, wystają z nich dziwne rzeczy, albo jakieś litery, albo jakieś macki, fale, yy. Takie naprawdę jakieś dziwaczne dędzelki, i na pierwszy rzut oka to się wydaje atrakcyjne. O jakie kreatywne podejście do tematu. Ho, ho, jak to śmiesznie wygląda, ale nie zawsze się to sprawdza w praktyce, bo gdy grałem bez tych bez tego pomocniczego ustawienia od razu na starcie każdego elementu, by był w dobrej pozycji, to wtedy jeszcze z takimi wystającymi literkami tam wystawało A S E i coś tam jeszcze. Z każdego puzna, znaczy wystawało, no, albo była dziura na to, to. To mi się udało jakoś ułożyć. Ale to były też późde, które miało, nie wiem, 60, maksymalnie 120 elementów. Ale jak już miałem jakieś takie wystające, cieniutkie cosie No to na mnie to wszystko wyglądało tak samo. Mój mózg już nie pracował, już nie dopasowywał tego do siebie. I ja wtedy zejść kwitowałem nawet, bo nie pamiętałem, jak się ustawia, to ułatwienie i stwierdziłem, że nie, to nie ma sensu. No bo ja się w to wpatruję i tego nie widzę zwyczajnie. I dopiero potem z tym ułatwieniem udało mi się taki obrazek też z tymi właśnie śmiesznymi, cieniutkimi wypustkami jakoś ułożyć. Więc to może wpływać też jakoś tam na zabawę. I powiedziałem, że na start macie te kilkanaście, dwadzieścia kilka obrazków. Resztę dokupujecie w formie DLC. Tych DLC jest teraz bardzo, bardzo dużo. I wszystkie kosztują aktualnie 229 euro łącznie, czyli 1000 zł na puzle. Ceny są różne, bo się wahają od 1 do 8 euro i te pakiety też są różnej wielkości. Jeden ma jeden obrazek, tylko inny może mieć maksymalnie 25 tych obrazków. Cena od 1 do 8, obrazków od 1 do 25 wielkość. One tutaj nie są tak ogromne jak w prawdziwym życiu. Nikt tutaj by 3000 tysięcy później nie ułożył. Raczej wielkość to jest od chyba 60 minimum do 1000 maksimum. Przy czym tych tysięcy jest bardzo mało. Na ogół ta największa liczba w pakiecie to jest 640. Jak przeglądałem sobie te, które ja tutaj mam na podglądzie w sklepie. 640 to jest maks i to jest dużo, bo ciężko się układa tak wielkie puze. Teoretycznie powiedziałem, że jest łatwiej, bo nie trzeba ich rozkładać nigdzie w domu. Ale jak je rozkładacie w domu, chociażby tym obrazkiem do góry, to już od razu możecie segregować. Że, nie wiem, tutaj sobie na pudełku, nie wiem, ułożę wodę z widoczku górskiego. Tutaj właśnie coś, co wygląda nie, bo Tutaj coś, co wygląda jak góry. Tutaj taki charakterystyczny element chaty. To sobie gdzieś z boku od razu ułożę, od razu krawędzie sobie rozłożycie i robicie to jakoś tak mechanicznie. Nie myślicie o tym i to jakoś idzie sprawnie a tutaj w tym programie na przykład wyłowienie krawędzi jest potwornie trudne przy dużej ilości puzni przy 60 puznach to już się troszkę zlewa bo jednak ekran komputera jest ograniczony i tak mam duży ekran, więc u mnie to pewnie lepiej wygląda niż na jakimś tam małym monitorku a gdy macie puzli więcej, to one pływają na sobie. W prawdziwym życiu, jak macie dwa późne na sobie, czy trzy, no to widzicie to, że one odstają po prostu wam troszkę, a tutaj te puzle się przykrywają, bo to jest wszystko 2D i niestety wtedy no nie widać, co jest pod spodem, często szukacie czegoś, patrujecie się w te setki elementów i tego nie widzicie, bo to jest nie wiem, jeden puzel pod drugim, czy gdzieś tam do rogu planszy dopłynął, tak że go nie widać przez kilka sekund akurat i to ładnie wygląda tak z boku, ale praktyczne to, to wszystko nie do końca jest. Jest właśnie po tym względem, trochę niedopracowane i ciężko się szuka konkretnego puzna. Nawet jak macie ich mało, jak już zostaje ich wam kilkanaście, kilkadziesiąt, to no i tak jeszcze, jak się obracają, to już w ogóle mój mózg jakoś nie potrafi się dostosować do tego. Ciężko się to układa. Okej, okay, no powolutku, pomalutku, jak wyczyluję w które podcast, a ja sobie tutaj układam, no to jakoś leci, ale... No... <grym> mogło być lepiej. Kolejna sprawa wygląd całej aplikacji no jest masakryczny znaczy jest tak bardzo niedzisiejszy tak bardzo nieprofesjonalny, tak bardzo byle jaki te takie pastelowe jakieś dziwaczne pomarańcze brązy błękity no trochę kiczowato to wygląda co do samych zdjęć grafik różnie bywa, niektóre są super naprawdę, niektóre są meh, czasami te kolory też są właśnie zbyt podobne, do siebie ciężko się to układa może ktoś lubi wyzwania, no to okej, okay. dla niego to będzie coś ciekawego dla mnie niekoniecznie Część obrazków jest naprawdę spoko. Co do motywów tematycznych, no to mamy dużo takich azjatyckich, japońskich, mamy Australię, ja tutaj widzę to przed sobą, jesień, siatkówkę plażową, zamki, koty, Czernobyl, Święta Bożego Narodzenia, rafy koralowe, obrazy da Vinci, dinozaury, psy, słonie, bursztyny, Anglia, pierścienie fraktalne, lodowce, motywy Halloween, i widzę zdjęcie żelek, Irlandia, łamigłówki Korea, widoczki średniowiecze, góry, Nowa Anglia, sowy, pinapy, ptaki, kosmos, małpy, rep Boże gady, sawanna, samuraje, rio, szkocja, śnieg i lód, straszne, o strasznych nie widziałem wcześniej Pociągi, Tajlandia, jakieś tam krajobrazy z USA, wulkany, Walia, dziki zachód, zima Wszedłem sobie teraz w straszne i mam zdjęcie piły niby pokrytej krwią Zdjęcie lalki z brzydką buzią, zdjęcie jakiejś kamienicy po prostu zdjęcie z opuszczonego budynku z łóżkami szpitalnymi czy tam innymi i zdjęcie z cmentarza no. ok, a ile to kosztuje? to jest 5 zdjęć, 169 elementów razy 2, 216 razy 2, 330 razy 1 cmentarz ma najwięcej elementów i kosztuje to w ogóle to tylko dla dorosłych ok, not safe for work mm, 3 euro no spoko macie te właśnie graficzki i teoretycznie te koszta nie są duże, no na przykład te 5 zł za pakiet, spoko, go to pewnie będą jedne tylko puzle czy tam jakiś dziwaczny wzór, ale już te 40 zł jednak trochę szkoda wydać, bo to są tylko grafiki pocięte programem, no umówmy się, to nie jest tak, że twórcy włożyli w to jakąkolwiek większą pracę, tylko mają grafiki na licencji, albo nawet grafiki z własnych gier i po prostu tną je tym programem swoim i, i tyle, tak, na żądać potem 40 zł za to, no to już troszkę dużo. No ale z drugiej strony komuś to sprawia przyjemność, to spoko. Ja poczekam w sumie sobie na summer sale następny, może wtedy coś sobie dokupię. I też podobno tutaj zdobywacie różne rzeczy, zdobywacie podpowiedzi, wyjazd z progresem, które można wykorzystywać, gdy potem utkniemy. Nie wiem jak działają, bo jeszcze z żadnej nie korzystałem. Macie też takie złote klocki, za które potem w kiosku w aplikacji kupujecie różne przedmioty czysto kosmetyczne w stylu. Inny kursor, inne tła, na których układacie puzzle, inną nie wiem, muzyczkę, inny awata. To wszystko jest myślę, że bez sensu, tak to nie jest potrzebne, ale wiadomo, ono sprawia, że się bardziej angażujecie w grę, bo na przykład spodoba wam się jakiś kursor, czy motyw muzyczny, czy graficzny, i będziecie chcieli go mieć, to musicie ułożyć dodatkowe puzzle, bo za każde ułożone puzzle jest złoty puzzle za które się można potem coś kupić i też macie co miesiąc teraz challenge, takie wyzwanie i to naprawdę jest challenge bo to nie jest coś przy czym się relaksujecie w ubiegłym miesiącu to była grafika takiej piramidki nie wiem z czego, ale po prostu kolory były zielono, zielono, zielono, zielone tam żółty, żółty, żółty, żółty i ciemny, ciemny, ciemny i całość była praktycznie identyczna i trzeba było ułożyć Chyba 640 czy 1000 elementów bez krawędzi i bez żadnych ułatwień, bo wtedy narzucone są ustawienia. Nie wiem, ile to układałem długawo. Słuchając właśnie podcastów było ciężko, no ale jakoś w końcu poszło. Uff, w każdym razie dostałem za to fioletowy puzzle i okazuje się, że można za niego kupić sobie pakiet, Puzzli, a ja nie wiedziałem o tym i go wymieniłem na podpowiedzi, których nie wykorzystałem jeszcze, ani razu no trudno, teraz też mamy nowy challenge bo już zaczął się nowy miesiąc w tym miesiącu jest to zdjęcie takie czarno-białe rozmazane w tle jakiegoś żołnierza z karabinem Pewnie też będzie ciężko to ułożyć w gruncie rzeczy, no ale zobaczymy. Może jakoś później i tak wygląda lepiej niż to sprzed miesiąca, gdzie były trzy kolory później, i wszystkie wyglądały tak samo. I tutaj tak naprawdę mnie interesuje, no teraz może bym sobie ten straszny wziął, chociaż jakiś super to on nie jest. Jest pakiet fajny z sędzią dreadem i tam jest nawet jako jedna z grafik ten obrazek, który trafił na okładkę polskiego wydania Mrocznej Sprawiedliwości od studia Lane, więc taka ciekawostka. I podsumowując, czy warto sięgnąć po Pixel Puzzles Ultimate? Na chwilkę pewnie warto zobaczyć, co to jest, jeżeli kiedykolwiek układaliście puszdej i sprawiało Wam to Freyda, ale tak jak mówię, to, to jest trochę inna jednak zabawa niż tak w prawdziwym życiu. Oczywiście okrajamy ją od razu z tego aspektu socjalnego, tak. Nie ma tej zabawy grupowej, rodzinnej. No i na komputerze też można to robić z bratem, siostrą, rodzicami, dziećmi, ale no to nie będzie działało tak samo, tak, no bo ktoś ci wygwie myszkę z dłoni i wstawi puzzle no, <głos> no to nie to samo, co słuchaj, patrz, ej, to pasuje tutaj, tak pasuje, ło. Nie? Niestety. A ponadto o ile z jednej strony no to jest jakoś tam przemyślane i wygodne i są te właśnie ułatwienia, opcje i kosmetyczne i takie praktycznie wpływające na grę, tak są też rzeczy irytujące jak ten brak możliwości łączenia puzli poza tym konkretnym miejscem ich przeznaczenia, dziwne kształty, elementów i nie wiem, chociażby brak porządnego obrazka i fakt, że barwy czasami się trochę zlewają. Ja spędziłem w tytule 7 godzin, ułożyłem 21 obrazków, z czego tylko jeden taki naprawdę duży, a reszta to 60 do 120 elementów. I takie rzeczy mi się tutaj najlepiej układa, bo przy pozostałych, przy większych, już te puzde pływające wokół planszy za bardzo się pokrywają, zasłaniają i czuję, że szukam ich jak głupi, one gdzieś tam są, a ja ich nie widzę i ja zaczyna mnie irytować. O ile przy challenge'u, no to ok, ja się nastawiam z góry, to jest wyzwanie, tak przy zwyczajnych puznach ja oczekuję relaksu czy autu, a tu tego nie znajduję. Co do pakietów, to też jedyne, które mi się podobają tak bardzo, to pakiet z sędziego dreda, bo te graficzne, takie znaczy graficzne, to takie komiksowe, rysunkowe, łatwiej będzie troszkę ułożyć, myślę, niż jakiś widoczek, gdzie tam niebo zajmuje jedną trzecią <grywka> obrazka. Więc może, jak uda mi się challenge wygrać, to wymienię Ultimate Puzzle fioletowy na właśnie pakiet z sędzią dreadem i się jeszcze troszkę pobawię, ale sam raczej w to inwestować dużych pieniędzy nie będę. Może na same Sale lub jakiś tam jeden pakiecik, coś, ale... Jeszcze nie wiem. Chyba jednak lepiej będzie wydać te pieniądze na prawdziwe puzzle. Teraz może i nie mam za bardzo przestrzeni do ich układania, ale dla chcącego nic trudnego. Bo to jednak wtedy będzie prawdziwy chill out. W tle może lecieć podcast, komputery, wszystko wyłączone. I człowiek się relaksuje i bawi dobrze. Okej, okay, to ode mnie wszystko na dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego układania, udanego, nie wiem, wieczoru, dnia i do usłyszenia następnym razem. Cześć!